Biały Rekin. Baśń z w Północy. Daleko na północy mieszkał stary rybak wraz z jedynym synem. Chłopiec był pięknym i odważnym młodzieńcem, a na imię miał Halvor. Rybak z wielką miłością obserwował, jak jego syn dorasta i staje się młodym mężczyzną. Halvor pomagał ojcu we wszystkich domowych pracach, towarzyszył mu w połowach, pomagał zaciągać sieci. Pewnego dnia ojciec zawołał chłopca i polecił, żeby przygotował wszystko do długiej wyprawy, bo wypływają na połów daleko w morze. Pogoda sprzyjała rybakom, woda była spokojna, a słońce nie doskwierało zbyt mocno. Płynęli cały dzień i całą noc, zanim zatrzymali się na bezkresnym morzu. Tu zarzucimy sieci, postanowił stary rybak, po czym usiedli w ciszy nieruchomo. Mijały godziny, rybak i jego syn wyjęli zabrane ze sobą na drogę zapasy i tak czekali. Dopiero pod wieczór wyciągnęli sieci. Były pełne po brzegi. Były tak ciężkie, że z wielkim trudem dało się je wydobyć na brzeg łodzi. Piękny połów, synku, zawołał szczęśliwy rybak. Potem skierowali łódź w drogę powrotną. Minęła noc, czekał ich jeszcze cały dzień drogi do domu. Halvor wiosłował z całych sił, chciał jak najszybciej wrócić do wioski, bo tam czekała na niego jego ukochana Helga. Nagle młodzieniec zobaczył coś w morzu. Zaczął nerwowo przecierać oczy, ale tajemniczy obiekt, znajdujący się tuż pod powierzchnią wody, nie znikął. Co gorsza, zbliżał się do łodzi w szybkim tempie. – Ojcze, spójrz! – krzyknął i wskazał ojcu dziwną plamę. – Jakiś ogromny stwór płynie w naszą stronę. – Synu, wydaje ci się, jest przepiękny dzień – Słońce świeci na niebie, a może jest dzisiaj wyjątkowo spokojne, powiedział stary rybak. Ojcze, przecież widzę, straszny potwór zbliża się do nas, krzyczał przerażony Halwor. Stary rybak, widząc strach syna, zaczął się niespokojnie rozglądać. Niczego jednak nie dostrzegł. Synku, powiedz mi, co ty tam widzisz? To rekin, wielki biały rekin, powiedział Halvor. Biały rekin? krzyknął przerażony rybak. Halworze, nie patrz w jego stronę, nie słuchaj jego słów. Było jednak za późno. Biały rekin przemówił do Halvora. Czekam na ciebie. Twoje miejsce jest w głębi morza. Przyjdź do mnie, czekam na ciebie, Przyjdź do mnie, czekam na ciebie. Synu, nie słuchaj go, krzyczał stary rybak. Pamiętał bowiem, co mówi stara legenda: Że kto zobaczy białego rekina i usłyszy jego głos ten nie wróci nigdy więcej do swego domu. Na wieki zostanie na morzu. Stary rybak chwycił mocno za wiosła i z całych sił zaczął uderzać w wodę. aby tylko jak najszybciej dopłynąć do lądu. aby ocalić ukochanego Halwora. Kiedy wieczorem dobili do przystani w małej wiosce, ani ojciec, ani syn nie zamienili za sobą słowa. Spotkanie z białym rekinem pozostało ich tajemnicą. Od tego dnia ojciec coraz rzadziej zabierał Halvora na połów, bał się, że kolejne spotkanie z białym rekinem skończy się tragedią i straci swojego ukochanego syna. Mijały lata. Halvor poślubił Helgę i zamieszkali razem w chacie ze starym rybakiem. Niedługo potem Helga urodziła synka, któremu dali na imię Ald. Wszyscy żyli w szczęściu i dostatku, a o białym rekinie ani razu nie wspomnieli. Pewnego dnia, kiedy stary rybak nie wypływał już w morze, a jego syn zaczął pracować na dużym kutrze rybackim, Halvor rzekł do swojej żony. Jutro wyruszamy na długą wyprawę, będziemy łowić dorsze daleko od brzegu, przygotuj mi wszystko na drogę. Kiedy stary rybak to usłyszał, bardzo się przestraszył. Podszedł do Helgi i zaczął ją prosić. Helgo, nie pozwól mu jutro wypłynąć w morze. Czuję, że czyha tam na niego wielkie zło i już nigdy więcej go nie zobaczymy. Helga bardzo się przejęła słowami teścia. Poszła do męża i zaczęła prosić, aby nie wyruszał na morze. Halvor śmiał się tylko z żony, bo wiedział, że jest bardzo odważna, bardziej nawet niż nie jeden mężczyzna, dlatego nie traktował poważnie jej słów. Następnego dnia o świcie wypłynął kutrem rybackim. Początkowo wszystko szło pomyślnie. Piękna pogoda i spokojne morze sprzyjały rybakom. Połów też się udał. Wyśmienicie, sieci aż pękały pod naporem wielkiej ilości ryb, jakie wyciągali na pokład kutra. Kiedy jednak zapadła noc, a załoga skierowała się w drogę powrotną do domu, stało się coś dziwnego. Najpierw zapanowała niespotykana cisza, nie było słychać nawet szumów fal i nagle... W jednej chwili rozpętała się straszna burza, huk i ogromne fale zalały zewsząd kuter. Halwor, który stał za sterem, ze wszystkich sił starał się utrzymać łódź na powierzchni wody. Nagle wśród ryku morza usłyszał znajomy głos. – Halworze! czekam na ciebie! – Dlaczego nie przychodzisz do mnie? Już czas! Dlaczego nie przychodzisz do mnie? Już czas! Był to głos białego rekina. Halvor usłyszał jego wołanie i jak w transie skierował kuter w stronę, z której dobiegały słowa. Co ty robisz, Halworze? pytali pozostali rybacy. Biały rekin mnie wzywa, muszę za nim płynąć, odpowiedział im. Rybacy ogromnie się przerazili. Znali legendę o białym rekinie i wiedzieli, że jeśli Halvor posłucha jego głosu, zginie nie tylko on, ale i cała załoga. Szybko więc złapali go, związali i ukryli pod pokładem. Miejsce za sterem zajął najstarszy i najbardziej doświadczony rybak. Z wielkim trudem zawrócił kuter w kierunku lądu i aż do świtu nie wypuszczał steru z rąk. Dopiero gdy dobili do przystani, uwolnili Halvora. Na brzegu czekała na niego zapłakana Helga. Stało się nieszczęście, zaczęła cicho. W nocy, kiedy na morzu rozpętała się ta dziwna burza, twój ojciec pobiegł na brzeg i krzyknął biały rekinie, zabierz mnie zamiast niego. A potem rzucił się ze skaby do morza. Wszyscy mieszkańcy wioski szukali go aż do rana, ale nie znaleźli po nim śladu. To biały rekin zabrał go zamiast mnie, powiedział smutno Halvor. Młody rybak ogrążony w smutku po stracie ukochanego ojca. Przestał jeść i pić. Z nikim nie chciał rozmawiać. Minął siódmy dzień. Kiedy wybiła północ, wyszedł wreszcie z domu, udał się na brzeg morza, stanął na skale w tym samym miejscu, z którego jego ojciec rzucił się do wody i krzyknął nie daruję ci tego, biały rekinie. Zapłacisz mi za to. Nie spocznę, póki nie pomszczę śmierci mojego ojca. Od tej chwili, za każdym razem, kiedy Halvor wyruszał w morze, szukał białego rekina. Żaden rybak nie odważył się więcej wsiąść z nim do jednego kutra. Wszyscy bali się potwora. Dlatego od tej pory młody rybak wypływał w morze sam, starą ojcowską łodzią. Biały rekin nie pozwolił długo na siebie czekać. Pewnego dnia, kiedy Helga naprawiała z mężem sieci na brzegu, oboje usłyszeli z głębi morza jego ryk. Potwór wzywał Halwora wraz z żoną i synkiem. Groził, że jeśli rybak nie przyprowadzi mu rodziny w wyznaczone miejsce, mały Ald zginie. Na te słowa halwor kazał Helze szykować łódź do drogi. Postanowił, że o świcie wyruszy na spotkanie z rekinem. Helga wiedziała, że nie uda jej się odwieść męża od tej decyzji. Ale przeczuwała również, że jeśli Halwor wypłynie w morze, nigdy więcej nie wróci do domu. Kiedy więc zapadł zmrok, wymknęła się z chaty, poszła na kraniec wioski, gdzie mieszkał stary rybak, który znał wszystkie tajemnice morza. Opowiedziała mu o tym, co ma się zdarzyć następnego dnia. Starzec znał dobrze ojca Halwora i powiedział... Biały rekin to potwór, z którym jeszcze nikt nie zwyciężył. Jest jednak sposób, aby odwrócić jego klątwę. Wymaga to wielkiej odwagi i poświęcenia. Jaki to sposób? zapytała Helga. Zrobię wszystko, by tylko ocalić moją rodzinę. Wtedy starzec w milczeniu zaprowadził kobietę na brzeg morza i pokazał jaskinię. To jest czerwona grota. Nikt z ludzi jej nie zna, gdyż tylko raz na sto lat może odkrywa wejście do niej. W grocie znajdziesz purpurowe kraby o trującej skorupie. Musisz nazbierać ich pełen kosz, ale śpiesz się, woda znowu zaczyna się podnosić i niedługo zaleje wejście. Helga kiwnęła głową i nie czekając dłużej wczołgała się przez wąski otwór do jaskini. Na samym jej dnie, tak jak powiedział starzec, znalazła purpurowe kraby o trującej skorupie. Musiała zbierać je bardzo ostrożnie, bo gdyby się skaleczyła, od razu by umarła. Kiedy nazbierała już pełen kosz, wyszła z jaskini, gdzie czekał na nią starzec. Przełożyli wszystkie skorupiaki do wielkiego worka, napchali do niego morskiej trawy i ostów rosnących przy brzegu. Starzec związał mocno worek, zanurzył trzy razy w morzu i wypowiedział zaklęcie, którego nauczył także Helgę. A potem udzielił jej dalszych wskazówek. Kiedy jutro zaatakuje was biały rekin, Halvor będzie próbował zgładzić go na różne sposoby, ale bezskutecznie. Wtedy ty zaczekaj, aż potwór podpłynie do łodzi i włóż mu do paszczy ten worek. W tym samym momencie musisz wypowiedzieć zaklęcie, bo inaczej ono nie zadziała. Helga podziękowała starcowi za pomoc i wróciła do chaty. Rankiem, kiedy Halvor szykował się do drogi, wzięła małego Alda i wsiadła do łodzi razem z mężem. Na nic zdały się jego krzyki i prośby. Kobieta uparła się, że popłynął razem z nim. Kiedy znaleźli się daleko od brzegu, Halvor dojrzał nagle białego rekina, który z wielką prędkością płynął w kierunku łodzi. Z całych sił rzucił harpunem w stronę potwora. Ale to nic nie pomogło. Celował w niego wszystkim, co znajdowało się na łodzi, ale bestia pozostawała nietknięta. Wreszcie się spotykamy, halworze! Zawołał biały rekin. Wreszcie się spotykamy, halworze! Teraz mi już nie uciekniesz! Kiedy biały rekin zbliżył się do nich, Helga chwyciła worek, który dostała od starca i wrzuciła go prosto do paszczy potwora, szepcząc jednocześnie zaklęć. Wówczas woda zabulgotała, a piana wokół łodzi nabrała czerwonej barwy. I wreszcie wielkie cielsko rekina bezwładnie wypłynęło na powierzchnię wody, żeby po chwili opaść na dno morza. Biały rekin został pokonany. Halvor uściskał swoją dzielną żonę i ukochanego synka. Potem chwycił za wiosła i skierował łódź do domu. Od tej pory Halvor, Helga i Ald żyli szczęśliwie w swojej rybackiej chacie. Dzięki nim nikt nigdy więcej nie usłyszał na morzu wołania Białego rekina.